jednej przygody ci nie opowiedziałem z nocy muzeów. Aha. Więc y, szukałem, zainteresowała mnie jakaś tam wystawa zdjęć w miejscu, które nazywało się Galeria Jabłkowskich. Mhm. No to znalazłem ją sobie na Google Mapsach. Y, w telefonie wyszukałem, idę sobie po GPS-ie, patrzę, no stoję przy niej. Ale nie wiem dalej, gdzie to jest. To była, to jest zaułek jakiś na ulicy Chmielnej. Mhm. I tam jest budynek, w którym jest dom towarowy Jabłkowskich, więc podejrzewam, że po prostu jakiś pan Jabłkowski posiada cały jakby ten teren, okolice. Tyle, że tam widzieliśmy tylko targi jedzenie, jakieś, targi gastro. Uuu. Natomiast żadnej wystawy nie widzieliśmy i żadnej galerii nie widzieliśmy, tylko właśnie ja zobaczyłem tylko, że jakaś tam była wywieszka z napisem dom towarowy Jabłkowskich. No i tak chodzimy, krążymy, zastanawiamy się, gdzie to może być i w końcu skapnęliśmy się, że cała ta wystawa to po prostu było tak, że w tym samym zaułku, w którym była ta wysta, targi jedzenia, po prostu na ścianach były te zdjęcia powywieszane. Wstrząsająca historia. Tak. I przez 15 minut szukaliśmy, ale w końcu znaleźliśmy. No widzisz. a opowiadają ci moją historię z nocy muzeów? Nie, nie mam pojęcia. A, no to... przecież ciebie nie było w Warszawie. No to patrzę, no to moja historia z nocą muzeów jest taka, że patrzę sobie, o, noc muzeów to jedno z moich ulubionych świąt i tak bardzo lubię z niego korzystać. Może zaproszę dziewczynę do jakiegoś fajnego muzeum, albo na przykład uh, pogadam ze znajomymi, może zorganizujemy jakiś rajd nocny po muzeach. No, no, no. No, no, no. Któraż to data w tym roku? O, urodziny kolegi w Katowicach. Oczywiście, no, nadal mogliśmy zwiedzać, nie wiem, Muzeum Miału Węglowego albo coś, ale, <laughs> ale jakoś tak nie przemawiało to do mnie ostatecznie. Na plus, dużo graliśmy w Guilty. Spoko, spoko. I w Injustice 2. Tak, tak, tak, tak. rozpoczęliśmy. Obiektywnie rzecz biorąc, rozpoczęliśmy scenę Injustice 2 w Polsce. No dobra, hitboxy i framey, odcinek 25 powinien być gdybyśmy nagrywali regularnie przez cały czas. Liczyłeś? Nie robiliśmy tego. Tak sobie strzeliłem na oko. Mm, to takie urocze. No ale i tak mamy coś do powiedzenia. Tak, jest odcinek 19, a nie 25. Przerwa była. I tak trochę po cichu ją zrobiliśmy. Nie ogłaszaliśmy nic, bo nie było co ogłaszać. Powiem wam, jak to dokładnie wyglądało. Otóż szedłem sobie przez Warszawę. I nagle zaczepił mnie jakiś stary weteran wojenny. I zaczął mi opowiadać o tam życiu, jakie to było okropne przeżycie tam w okopach i że ludzie umierali. Jakie to było straszne i że do dziś ma traumę. Ja się mhm. tak spojrzałem na niego i powiedziałem mu, stary, myślisz, że to jest ciężkie? Spróbuj nagrywać podcast regularnie co dwa tygodnie. Po czym oczywiście dmuchnąłem mu z wejpa twarz i, i odjechałem do skorolce. Ale bez nikotynowy. Mm -hmm. i nie do korolka tylko rolki a ja taka padanie rolki, bo jeszcze ich nie kupiłem, ale w mojej głowie jeżdżę na rolkach mm. no i tak sobie to, to mnie skłoniło do przemyśleń i tak sobie pomyślałem, że kurczę, no faktycznie to co powiedziałem przed chwilą, to ja tak naprawdę myślę to naprawdę, nagrywanie podcastu jest ciężkim tutaj dla mnie w życiu e, czymś co robię <gry> Ludzie nazywają Postanowieniem, takie zachowania aktywnościami. Mówisz. No. Nawet dzwonię do ciebie, do Hiru, byłeś tam i mm -hmm. mówię, że hej Hiru, nie, nie nagrywajmy już podcastu. A ja mu mówię, tak, dziękuję ci. Skąd wiedziałeś? Właśnie miałeś do mnie dzwonić. Skąd wiedziałeś, że o tym marzyłem? Nie, ja mu no. przytaknąłem z bardzo poważną miną, czując, że to ten moment w życiu. A potem, no, niestety. a potem obaj stwierdziliśmy, że to był błąd, ale wykorzystamy tak. tę przerwę, żeby wrócić z nową, lepszą formułą, przekazać nowe, lepsze informacje i dzielić się nowymi, głębszymi przemyśleniami. Czy znaczy, no, Po prostu to nie było żadne wielkie postanowienie, po prostu pewnego w pewnym tygodniu jakoś nałożyło nam się różnych spraw i nie mieliśmy już naprawdę czasu, siły, ochoty. No bo z jednej strony nagranie podcastu tylko dwie godziny, ale jeszcze trzeba dojechać, jeszcze trzeba go zmontować, napisać śmieszny opis na bloga. To dobrać, obrazek. Czasu. Dobrać, dobrać obrazek. Dobrać obrazek, czekać aż się wyrenderuje. Niby można robić coś innego w tym czasie, ale, ale ja lubię patrzeć jak ten pasek się przesuwa. No, to chcesz skrócić i powiedzieć naszym widzom, czego się mogą spodziewać po nowym, lepszym podcaście? Znaczy no, przede wszystkim taka kapety głównie zobowiązania postawiliśmy pomiędzy sobą, że jak być może niektórzy z Was słyszą, nie jesteśmy w jednym pomieszczeniu. Nie, nie połapią się, nie spoiluj. Jesteśmy w wirtualnym studio teraz, kupiłem sobie swój własny mikrofon, a dokładniej statyw i gąbkę, bo mikrofon już miałem i mogę w komfortowych warunkach nagrywać też u siebie i uznaliśmy, że to będzie sensowniejsze rozwiązanie, bo niby mieszkamy w jednym mieście, ale godzinę drogi od siebie. No a to jest tak zwany dystans relatywnie warszawski. No. Postanowiliśmy, że będziemy się bardziej dzielić montażyst obowiązkami montażysty. No i mamy nadzieję, że dłużej uda się nagrywać co tydzień. I jednocześnie nie będziemy się aż tak spinać, żeby to było robić regularnie, tylko po prostu, no, jeśli ewidentnie nie będziemy mieli czasu albo po prostu nie będzie tematów, na jakie można gadać, no to po prostu w tym tygodniu odcinka nie będzie. Oczywiście no, będziemy. Się, się na to. Tak, będziemy się starać, żeby te odcinki były, bo to troszeczkę nie w porządku wobec was naszych słuchaczy, żebyśmy stwierdzali, że ups, jesteśmy nieszczęśliwi w tym tygodniu. No i nie, nie chce nam się. No. Ale z drugiej strony lepsze to, niż najpierw zdecydować, że a to może róbmy co dwa tygodnie, a potem, że a może nie róbmy wcale. A potem, no. że a może jednak znowu róbmy, bo znowu nam się chce. To może trochę realniej do tego podejdźmy. W każdym, razie, w każdym razie będziemy walczyć o regularność i wysoką jakość kontentu. Content. Content. Content. Bo jesteśmy twórcami contentu. Jesteśmy... Zawódcy, prawda? Tak. Zawód umierający, bo płacy z YouTube'a się skończyły. Ale no. ma, może wrócą. No. My się szykujemy na to. Będziemy tak. mieli doświadczenie już wtedy. Tak, a jeśli okaże się, że nie wrócą, to zawsze z content makerów będziemy mogli się przebranżowić na zespół opiniotwórczy. Uwielbiam bycie opiniotwórcą. Oczywiście. To, o, o czym możemy tu stworzyć opinię? No ja myślę, no, że... Co się działo? Tak, ty jesteś no. mistrzem w posiadaniu opinii na temat podejścia do gier i odbierania ich. A no widzisz, że ja to trochę chciałem pomieszać, bo przez ten czas, jak nas nie było, trochę gier zagraliśmy. Uh -huh. Niewiele, wiele, ale trochę, więc mam nadzieję, że zanim nam się skończą gry do omówienia, to parę odcinków podcastu minie i może każdy z nas ukończy chociaż jedną więcej, ale oprócz tego były też turnieje bijatykowe. Odbyła się bursa półtora miesiąca temu. Tak. Bardzo niefortunnie... Wiesz może, kto ją organizuje? Nie, nie, nie, nie wiem. Ona była bardzo niefortunnie zorganizowana, bo główny organizator tej bursy, Hirio nadał jej podtytuł Bursa XX. I... A co to znaczy? Tak, wprowadziło to odbiorców w stan głębokiego zaniepokojenia i zmieszania, bo pokryło się to w podtytule ze znaną serią biatek Guiltigir, gdzie, a, takie nawiązanie. Tak, która również miała w swoim podtytule XX, a ponieważ poziom edukacji w kraju spada na łeb na szyję, to takie szybkie przejście na tematy polityczne, społeczne, to zawnioskowano, że być może ten podtytuł nie odnosi się do numeru edycji bursy, ale jest sprytnym, nieco żartobliwym nawiązaniem do preferowanej bijatyki na bursie. Tak, ano? Tylko Tekana. Dobra, no to co, co chciałbyś? Chciałbyś coś nam powiedzieć o Bursie? Jeszcze pamiętasz coś z niej? Niewiele. Bursa była dla mnie jak zwykle ostatnimi czasy dosyć sporym wysiłkiem, ale to jak zwykle też wynika z mojego zbyt optymistycznego planowania jej organizacji i próby połączenia organizacji Bursy ze spędzeniem pełnego dnia w pracy. <grym> Mogę wam, mogę wam dać bardzo dobrą radę, moim zdaniem. Jeśli macie pracę, która wymaga od was wysiłku, to nie próbujcie łączyć dnia pracy z organizacją wydarzenia bijatykowego. No a co tam się organizuje? No ludzie przywieżą konsolę, no co tam jest z organizacji? No, to a potem się okazuje, że ludzie to ludzie i trzeba im na przykład powiedzieć, gdzie konsolę postawić. I dobrze. Co, sami nie wiedzą? No Dobrze, dobrze, żeby na wydarzeniu, które ktoś technicznie rzecz biorąc organizuje, była osoba odpowiedzialna, która wskaże uczestnikom, gdzie jest miejsce na konsolę, gdzie jest miejsce na żarcie, gdzie jest miejsce na streama, gdzie jest hmm, rozgałęziacz do kabli mhm. elektrycznych. Nie korzystaliśmy z magrawowych reaktorów grawitoelektrycznych, więc musieliśmy niestety korzystać z konwencjonalnych form zasilania. Czerpaliśmy prąd z gniazdek elektrycznych, ale to się pewnie wkrótce zmieni. Którym mamy rok? No niestety elektrograwitacyjne cewki jeszcze nie dotarły do Włocławka ani do Warszawy. Ale <grym> mogę powiedzieć, że jako organizator tak naprawdę w trakcie bursy oczywiście nie mam bardzo dużo do roboty. Nie jest to jakiś turniej, gdzie muszę zrobić 40-stronicowy raport dla sponsora. A spoiler alert, takie również bywają. Ale... No ale bursa to jest ćwiczenie w elastyczności dla prowadzącego. Dla mnie i dla ludzi, którzy mi pomagają, bo masa ludzi dobrowolnie i z dobroci też serca deklaruje pomoc i z tej pomocy się wywiązuje świetnie. Poprzestanę na tym, bo każdy, kto brał udział i pomagał mi, wie, że o nim teraz mówię, a nie chciałbym kogoś urazić, nie wymieniając go. Natomiast tak czy inaczej, jest to wysiłek wspólny. Bursa to w ogóle jest wysiłek pod moim przewodnictwem, ale jednak taki, który nie mógłby odbyć się prawidłowo bez pomocy wielu osób. I tak zazwyczaj ja spędzam pierwszy i ostatni dzień intensywnie zarządzając rozstawianiem sprzętu, pozyskiwaniem go, wcześniej też informowaniem wszystkich o terminach i zasadach. A ten środkowy dzień, kiedy dzieją się najważniejsze turnieje, tutaj już staram się jak najbardziej podzielić obowiązkami, tak żeby ktoś miał przypisaną tabelkę, ktoś tego pilnował, w kolejności walk, ktoś inny mógł doglądać streama. Ja oczywiście staram się wbijać na takiego streama, staram się być na miejscu, dopilnować, żeby wszystko było zrobione, ale ponieważ taka organizacja wymaga poświęcania swojej uwagi, dzielenia jej na różne elementy naraz, no to Muszę to dzielić, więc chcę mieć zawsze ten przynajmniej 2-3 osobowy podzespół, co do którego mam pewność, że to są solidne ziomeczki, to jest porządna ekipa, na której można polegać i jak dam koledze do łapy tabelkę i powiem słuchaj, to jest Guilty Gear, dopilnuj, żeby chłopaki ze sobą grali, to w tym momencie ja już się odwracam, wiem, że to jest dopilnowane, a mogę skierować swoją uwagę na streama, powiedzieć chłopie, trzeba przestawić inaczej nazwiska, trzeba inaczej podpisywać ludzi albo trzeba zmienić bitrate, bo nie działa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No bo potem się skończy tabelka, trzeba znaleźć nową, wiesz. To tak się wszystko przedstawia. W tym wypadku, w tym roku, na 20. edycji to już był taki moment, że jak odbywały się finały Gira Top 8, które notabene było pełne emocji, to ja musiałem uciec do pokoju na małą drzemkę, bo nie wyrabiałem właśnie dlatego, że no też trzeba wstać wcześniej, trzeba zacząć biegać, szukać, organizować, biegać też za ludźmi, dopilnować, no żeby oni fizycznie byli, bo każdy chce iść na obiad. No i tak się ciągnie ta bursa. Dla mnie najważniejsze jest, że widać, że ludziom chce się przyjeżdżać i to jest fajne, szczególnie ta 20 edycja. W było dużo nowych osób. Tak, szczególnie na tej dwudziestej edycji, ale też ostatnio, jak robiliśmy bursę w trakcie EWO, było widać dużo osób, które przyjechały po raz pierwszy albo na przykład dopiero po raz drugi. Osoby, które wkręcają się dopiero w to FGC polskie. Tak zwana Nowa Gwardia. Tak, tak zwana Nowa Gwardia, która dostarczyła nam już wielu emocji, ale o tym może nie w tym odcinku. No. E, za to za to fajnie jest widzieć, że nie tylko tym ludziom chce się przyjeżdżać, ale też tym ludziom chce się grać. To jest ten młodzieńczy zapał, który łatwo jest <laughs> zgubić, kiedy siedzi się w tych bijatykach, nie wiem, 14 lat, czy 12, czy 15. I A czy kiedyś... na dużo o tych, no mówmy. No i wiesz, ja doskonale pamiętam, jak ja przyjeżdżałem na Bursę, kiedy ją jeszcze organizował Cieślak i siadałem. I jak wrośnięty fotel, nie odrywałem się od niego zupełnie przez na przykład 5-6 godzin cisnąć jednego wersusa za drugim. Oczywiście to było złe podejście do bijatyk, bo to było klepanie Versusa za wersusem, z których tak naprawdę niewiele wyciągałem, ale czy to kogoś obchodzi? Świetnie się bawiłem. Wbijasz sobie te nawyki, uczysz się tych odległości, uczysz się rozpoznawania pewnych wzorów, reagowania na pewne rzeczy, więc to też nie jest tak, że tej godziny idą na marne, moim trochę, zdaniem. Trochę tak, ale dziś podszedłbym do tego inaczej. Nie? Mhm. Trzeba też powiedzieć, że tym razem bursa była nieco inna o tyle, że udało nam się pozyskać oficjalne wsparcie. Sponsoring to jest duże słowo w tym wypadku, ale bez dwóch zdań, Ważne i istotne wsparcie było nam dostarczone przez firmę BenQ ich branżę esportową sportową Zoe, którzy to przez BenQ Polska udostępnili nam monitory. Niestety transport tych monitorów wypadł w trochę nieprzemyślony sposób, więc mieliśmy tylko trzy, ale, ale fajnie jest, że masz taką markę jak BenQ, masz taką ekipę jak Zoe, która chce pomóc innym, Chcę pomóc z ceną, bo oni na tym mają swego rodzaju darmową promocję, ale z drugiej strony no jednak zarządzanie takimi monitorami to też jest kupa kasy, to też jest kupa drogiego sprzętu. Fajnie, że w nich jest to zaufanie dla społeczności, które jest bezcenne dla nas, bo my mamy do zaoferowania bardzo niewiele, ale pasji to u nas nie brakuje. I tak oczywiście no na streamie staraliśmy się o tym wspominać, robimy co możemy w takiej sytuacji, ale najważniejsze była ta, ta wstępna zgoda, ta, ta, to wstępne porozumienie także też była to trochę inna bursa i może to zaznaczyć pewien trend kierunek zmian mam nadzieję że będzie to kontynuowane a moja nadzieja to akurat tutaj się liczy no ja miałem wyjątkowy weekend bo dużo przeżyłem zagrałem tak zwane money mecze zagrałem z kosakiem moim wieloletnim rywalem w Marvela no właśnie. który mnie pokonał bez większego problemu nie żartuję kosak zawsze był Lepszym graczem ode mnie i jakby niespecjalnie nie miałem za bardzo jakiegoś pomysłu ani przekonania, że to czego się uczyłem grać przed burcą jakoś pomoże mi go pokonać, bo ogłosiłem wyzwanie, że zagram z każdym kto mnie wyzwie, oczywiście z każdym o inną ilość meczy, inną kwotę, ale, ale z każdym. Zgłosiły się trzy osoby, zgłosił się KOSAK i tak jak mówię, no tutaj graliśmy tam bodajże tylko do 10, tylko 20 zł, tam bez, bez szału, więc nie... Nie, mniej, o piwo graliśmy tylko. O, no, nawet... Tak, więc pogodziłem się z przegraną dość szybko. Zagrałem z twarzą Nowej Gwardii Toskanem, mm -hmm. który jest już drugą osobą, która dała się nabrać na to, że jestem tak słaby w tego Marvela, że on nie grając w tę grę na poważnie nigdy może jej się nauczyć, nie wiem ile tam, w miesiąc i mnie pokonać. Już kiedyś mhm. była taka sytuacja na scenie, kiedy chłopaki namówili majsa, żeby ze mną zagrał. Zagraliśmy i też wtedy wygrałem. No cóż, widocznie mam taką reputację, że jestem tak syntaksowym graczem. Cieszę się, wam z tego pieniądze. No, no. A teraz masz okazję się dowartościować, pochwalić, że jednak wygrywasz, więc wszystko na miejscu. Tak. No i oczywiście. Wygrałem jeszcze z tobą? No, jeszcze oczywiście. Trzeci mecz Kota był ze mną. Bo sobie myślę, a to świetna okazja, żeby się zmotywować do gry, do takiego rozwoju w tym Marvelu, na no, no, zakończenie w ostatnim roku gry. E, no właśnie, prawda? bo też zauważę, że ta gra już no. umiera, już nawet brzydko jest okazja do oglądania jej, a co dopiero do grania. W Polsce zresztą zawsze było bardzo mało graczy, ale ostatnimi czasy to gram w nią setę może raz na miesiąc z jakimiś w ogóle żywymi graczami, więc też nie miałem wcale jakiegoś takiego realnego Myślenia, że o teraz to się nagle zapale i mój skill skoczy dziesięć razy, tylko po prostu chciałem zagrać jakieś jeszcze emocjonujące, fajne mecze z ludźmi, którym zależy, mhm. bo jakby granie turnieju nie dawało mi wcale takiej gwarancji, bo czułem, że nikomu by się nie chciało i że nikt by się nie starał specjalnie, Jakby ostatnie turnieje na bursek już nie, wiem, nie przynosiły zbyt wielu emocji, więc dlatego wolałem właśnie takie mecze pokazowe. No tak, ale wiesz, to też jest kwestia tego, że w ostatnich miesiącach dzięki temu, że zapowiedzieli tego Infinita i no zrobili jakby nie patrzeć reedycję Marvela, to trochę się udało przynajmniej tę trójkę ożywić, do czego jeszcze wrócimy, ale zanim nadeszła Bursa, no to przecież był ten turniej w Wiedniu, gdzie pojawiło się parę osób, rywalizacja <śmiech> była całkiem poważna. Dla mnie to było, dla mnie ten mecz na bursie to była ta kontynuacja tego pobudzonego zainteresowania, które zrodziło się we mnie na nowo, kiedy zobaczyłem żywego Marvela w Wiedniu. Chciałem sprawdzić sobie nową postać w walce z Tobą. Ostatecznie nie wyrobiłem się z tym, bo jednak Marvel to Marvel i on swoje wymagania ma. Ale no. uczciwie wygrałeś. Myślałeś, że zagramy mecz, a ja sobie wziąłem postać, którą, na której nie znasz i sobie wygrałem oszukując. Nie no, uczciwie, <gry> Zastosowałem uczciwie. fortel. To jest, wiesz, to jest ta strategia metagrowa. wykraczasz tak. poza ekran. Wziąłem, postanowiłem w ten weekend, że spróbuję zagrać Morrigan, bo to jest postać, którą bardzo lubię. Zacząłem nią grać na Tuskana w trakcie jego meczu. Oddałem mu tam jedną wygraną, żeby móc zmienić sobie drużynę i okazało się, że idzie mi tą postacią dużo lepiej niż moim głównym teamem. Więc postanowiłem, że już przez resztę weekendu będę nią grał. Miałem zresztą też postanowienie, żeby dalej nią grać, no ale do tego zaraz dojdziemy. Uh -huh. Drugim moim osiągnięciem w ten weekend było to, że wygrałem ten słynny turniej o tytuł Boga Biatek. To I prawda. Możesz chcesz powiedzieć, na czym polega. A dobrze, już wam opisuję wszystkim. Cóż to też, e, cóż to za ten wymysł? Turniej o tytuł Boga Biatek. to jest coś, co wymyśliłam e, w zasadzie niezależnie, ale potem jak się okazało nie jest to najbardziej oryginalny pomysł w historii turniejów bijatykowych. Po prostu nigdy to jakoś nie miało rozgłosu. Sama idea turnieju jest prosta, przynajmniej była prosta, potem ją trochę modyfikowaliśmy. Gry nie są znane graczom. Gracz dowiaduje się o tym, w którą, w jaką grę będzie grał w momencie kiedy zasiada do konsoli, do komputera, bo gramy zazwyczaj na emulatorach na pc -cie. I teraz w tym roku, w tej edycji bursy trochę zmieniłem formułę. Też było to wymuszone okolicznościami. Taki ładny, bardzo dyplomatyczny termin. Mianowicie zazwyczaj przygotowuję taki swój magiczny dysk, w którym jest gotowy turniej Boga Bijatek i wszystkie gry, które biorą w nim udział są ładnie posortowane. Mam też dokument, który pilnuje, żeby każda gra miała swój numerek i losujemy te numerki. Więc standardowa pula gier na Bogu Bijatyk to jest tak około 40 tytułów, które ja dobieram osobiście w oparciu o własne mniej więcej się plus doświadczenie plus przeczucie. Czasami z tego przeczucia też się coś uda fajnego. Tym razem nie do końca tak było. Tym razem <śmiech> zapomniałem spakować dysku z grami. <śmiech> I postanowiłem zmienić formułę w taki sposób, że na każdym etapie tego turnieju grana jest jedna gra. To oczywiście było o tyle problematyczne, że osoby, które mają dobre zdolności obserwacyjne, a też zależało im jednocześnie na grze, mogły podejrzeć, jak grają inni i próbować wyciągnąć trochę informacji przed swoim meczem, zakładając oczywiście, że nie byli pierwsi. No ale też z drugiej strony... Myślę, że nie jest to turniej też na tak dużą skalę, bo tam bierze udział 12 osób, 20 może para. Nie było tych meczów znowu tak dużo, żeby ktoś miał jakąś. Chyba dużą 32 przewagę. mieliśmy, sorry. Tak, tak, tak. W tym roku akurat było więcej, no ale nadal te 32 jeszcze jakoś to dały radę. Aha, i graliśmy w formacie też Single Elimination. No i cóż, pierwszą grą było Urban Champion. Słynny, słynny tytuł z Moja nowa ulubiona gra. Tak, wspaniała gra. Musiałem w ogóle wziąć udział w tym turnieju, ale, ale to tylko tak, żeby zapchać drabinkę, więc nie poruszałem się. Zap... Poprosiłem organizatora, żeby zapisał mnie dwa razy pod moimi dwoma aliasami, ale się nie zgodził i zapisał ciebie zamiast tego. No niestety, dobry ziomek grabczas to jest zbyt uczciwy człowiek na takie pomysły. W każdym razie, tak, był ten turniej w Urban Champion. Urban Champion to jest fenomenalna gierka, bardzo pokrótce mówiąc dwóch panów bije się na ulicy. I teraz... I teraz jest to, jest to taki street fighter, na długo przed street fighterem mamy aż dwie opcje ataku, dwie opcje obrony, jedną opcję uniku i od czasu do czasu z okien bloku, przed którym się bijemy, ktoś rzuca doniczką. No i to by było na tyle, to jest właściwie cała gra, wszystko wam opisałem. I, i gra się jak w Nithoga. I, i gra się z grubsza jak, jak w Nithoga, bo bijesz albo w górę, albo w dół, i albo mocno, albo słabo. I musisz przepchnąć przeciwnika na koniec ekranu i jakby przejść do następnego. Tak. Znaczy no, być... trochę się to różni, bo w Nithogu trzeba samemu przebiec, a nie tam przepchnąć, ale chodzi o to, że się przemieszczasz z ekranu na ekran. Tak, w Nithogu się zabija, tu się nie zabija, tutaj po przejściu ekranu, przepchnięciu przeciwnika przez ekran w pewnym momencie po prostu pojawia się dziura, e, taka typowa studienka kanalizacyjna, no i przeciwnika trzeba wpakować do dziury. Do dziury. Do dziury. Do dziury. do dziury ten element bardzo spodobał się publice i to lubię najbardziej w Bogu Bijatek bo dzięki temu że te gry są zupełnie losowe a także dzięki tej lekkiej formule bursy jako zlotu jeśli już zbierze się jakaś publika a tym razem się tak udało, że faktycznie nie brakowało widzów to zazwyczaj oni sami sobie dopowiedzą niejedną historię do tej narracji jaką dwaj gracze opowiadają na ekranie a zazwyczaj te gierki, właśnie jakieś z arkadów, jakieś podróbki Mortal Kombat, siódma woda po Street Fighterze i tak dalej, one nie są dobrymi grami turniejowymi, ale humoru no dostarczają, mają potencjał na to w każdym razie. Następne gry to już tam nie będę się wdawał w szczegóły, ale o ile. No je... Jak to wybrałeś moje ulubione pozycje z całej historii bogabiatyk. No tak, no tradycyjnie był, um, znaczy tak, na drugim Jadli. etapie był e, Blood Warrior. Chroniłem e, uśmiechu Kasumi. Tak, wspaniała gra, fenomenalna <laughs> gra, cudowna, Blood Warrior. E, no, w trzecim etapie turnieju było Avengers in Galactic Storm. Moja druga ulubiona gra z Boga Bietek. Tak, fenomenalny tytuł, znowu wspaniały. Asystatora, w ogóle pierwowzór Marvel vs. Capcom i w Nie ogóle serii, w serii wersusowych. I wyobraźcie sobie, że pierwowzorem tej mechaniki, jaką posługiwał się później Capcom, tworząc Marvela, to jest gra od producenta Data East, klasycznego jeszcze w czasach ośmiu bitowców z takich tytułów znanego jak na przykład Bad Dudes. A oni zrobili 3D, znaczy 2D, ale na 3D modelach opartą bijatykę właśnie w uniwersum Avengers marvelowych, którzy zaginęli w galaktycznej burzy. Finałowa gierka była niespodzianką dla wszystkich i niestety nie mogę się wdawać w szczegóły, bo nie mogę promować tego tytułu. Pomimo Ma to tego, gra że... na fundamenty. Tak, pomimo tego, że użyłem jej w Bogu bijatyk, to to dostarczyła pożądanej wartości humorystycznej, a jednocześnie faktycznie, ponieważ była grą wymagającą fundamentów, to kot mógł się popisać w swoim doświadczeniu. Więc wybrałeś dla mnie dziwną, gimikową grę, czyli coś, w czym czuję się mocny. Wybrałeś moje dwie ulubione gry z historii Boga Bijatyk i wybrałeś grę opartą na fundamentach, więc po prostu ustawiłeś ten turniej pode mnie. Dziękuję. No, wiesz, czasami jak się działa na spontanie, tak zwana organizacja dynamiczna, to potrafią wyjść takie fascynujące zbiegi okoliczności. No, no. I tak się zakończył Bóg Bijatek. Bóg Bijatek to jest zawsze mój ulubiony etap bursy, bo i uczestnicy się zazwyczaj dobrze bawią, i publika się zazwyczaj dobrze bawi, szczególnie kiedy mamy takie gierki właśnie jak Urban Champion, czy, czy Blood Warrior chociażby. Uczestnicy zaczynają popisywać się, bawić się tymi grami, szukać jakichś głupich zagrywek. To jest wszystko najlepsze, to jest to, co lubię w bijatykach. No, kolejny turniej odbył się raptem dwa tygodnie temu. Był to Baton Czech w czeskiej Pradze. Baton Czech. Czekaliśmy tam obaj. Ja, żeby grać, ty, żeby komentować. Tak, od razu powiem, że czeskie community bijatykowe było bardzo uprzejme, bo zaprosili mnie, żebym pomógł im w ogarnięciu, po prowadzeniu ich streama użyczył głosu komentatorskiego i jest to dla mnie bardzo przyjemne, czułem się bardzo doceniony i bardzo się cieszę, jestem im za to bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że przynajmniej niektórzy spośród was dadzą szansę, można obejrzeć archiwum tego streama, bo oczywiście Twitch już to usunął zgodnie ze swoimi przepisami, ale archiwum streama zostało zapisane na kanale Czech Arcade. Na YouTube. Właśnie miałem pytać, czy tym razem pamiętali? Tak, tak. A w archiwum bursy gdzie można obejrzeć? Archiwum bursy niestety nie można obejrzeć, bo zapomniałem, że zmieniły się przepisy Twitcha i teraz już nie archiwizują streamów niezależnie co zrobisz. A potem jakoś tak zabrakło czasu, ups, przepraszam. Ale pamiętajcie, że BenQ było niezbędne w organizacji bursy i jestem im za to bardzo wdzięczny. No dobra, baton Czech, więc ja tam pojechałem, żeby grać znowu w Marvela, mhm. bo no tak jak mówimy, na no Marvel umiera, jest to już gra stara, jej popularność po prostu już traci tak, że bardziej się nie da, już tam nawet na Evo, mimo że udało się ją wsadzić, to ma jakąś tam śmiesznie małą liczbę graczy, chyba jest drugą od końca, jeśli chodzi o liczbę uczestników. A pamiętasz, która jest najgorszą pod tym względem? Może Killer Instinct? Hmm. No okay. w każdym razie no bo nadchodzi Infinit, więc tak mhm. czy inaczej jakby nie ma co sztucznie przedłużać życia tej, tego Marvela Trójki, tak jak na przykład Smashowcy robili z Mili ja bym chciał, bo to była fajna gra no ale idzie nowe więc nie ma co mhm. i ewidentnie nawet patrząc na ilość uczestników to małe szanse, żeby Marvel Trójka się cieszył tak dużą popularnością, zwłaszcza, że no też tak naprawdę jest najbardziej uznaną grą z serii. Myślę, że prędzej ludzie wróciliby do dwójki niż do trójki. No tak. Tak dwójka, jak i trójka mają swoje problemy. Ja jestem jednak zwolennikiem trójki raczej niż jakiejkolwiek innej części, ale zupełnie rozumiem to, jak nostalgiczną wartość ma chociażby dwójka w tym momencie. Szczególnie, że ona żadna z tych gier nie jest jakoś obiektywnie lepsza. No, w każdym razie stwierdziłem, że tak naprawdę nigdy nie brałem udziału w takim porządnym turnieju w Marvela za granicą. Byliśmy trzy lata temu również w Czechach na turnieju, ale tam rywalizacja była głównie lokalna, był chyba tylko jeden gracz, z pozy, który nie był ani z Czech, ani z Polski, a Czesi no, nie są jacyś wybitni w tę grę, to jest ci, którzy grają. Więc uznałem, że... No i też z nimi miałem już trochę okazji pograć, bo właśnie byłem na tym turnieju, oni też bywali na, na bursie, więc z takim VR-fistem miałem już sporo okazji pograć na przykład. Ale uznałem, że tym razem zobaczyłem, że szykuje się całkiem sporo uczestników, że będą ludzie z Niemiec, z Austrii, z Portugalii, więc uznałem, dobra, pojadę turniej, co prawda, na tylko 13 osób, co jest no dość wszystko małą listą ale trudno. Zobacz, poznam nowych graczy, pogram z nowymi ludźmi, będę miał w końcu taką jedną okazję w życiu, żeby się sprawdzić na takim trochę wyższym poziomie niż lokalnym. Co w sumie jest o tyle śmieszne, że nawet na lokalnym poziomie nie jestem najlepszym graczem, daleko mi do tego, no ale miałem taki trochę głód, żeby poznać nowych graczy, żeby trochę reprezentować kraj za granicą, bo nikt też z naszych lepszych graczy za bardzo nie jeździ. Mhm. No i pojechałem. W pierwszej rundzie trafiłem na Garudo, który. Garudę. Garuda. Garudę, który wygrał później turniej, więc to moja wymówka, czemu przegrałem z nim 3-0. Uh -huh. <grych> byłem mega zdenerwowany, stary. Chyba nigdy w życiu nie byłem tak zdenerwowany jak tego dnia na scenie grając pierwszy mecz. To tak cały się trzęsłem. Myśli puste, pędzące. Ze stresem mam zwyczaj tak, że jakby one nie wpływają na moje myśli, ale odczuwam ich fizyczny aspekt. A tutaj już nie tylko dosłownie brzuch mnie bolał, ręce się trzęsły, miałem drgawki, dosłownie wszystko, ale jeszcze do tego doszedł jednak ten aspekt, że w głowie miałem myśli na różny temat pędzące i popełniałem przez to głupie błędy, których no czuję, że mógłbym nie popełnić. Więc turniej zacząłem od przegranej. Mhm. W drugiej rundzie trafiłem na VRFista wspomnianego wcześniej i udało mi się wygrać bardzo blisko 3 do 2. Tutaj już trochę nerwy mi zeszły, więc już trochę było lepiej. Potem grałem z Brytyjczykiem RMZ, który zgodnie z tym, co i mówił, nie grał w tę grę od dwóch lat i widać było. Grał dość wymagającym manualnie teamem, tam Magneto, Doom i no, z Głównie Magneto jest tam wymagający manualnie, no, ale no, nie tak. był w stanie robić nim takich jakby podstawowych rzeczy, no to miałem już w tym momencie dużą przewagę, bo miałem gwarantowane, że go zdejmę zanim on cokolwiek zrobi i potem już było z górki. Więc uh -huh. tutaj wygrałem, nie pamiętam czy 3-1 czy 3-0. Wydawało mi się, że 3-0, ale w tabelce jest chyba 3-1. Uh -huh. No, w każdym razie to był mój drugi mecz, e, trzeci. W czwartym zmierzyłem się z Motion Manem, który mnie kiedyś wyeliminował z turnieju właśnie te trzy lata temu na jak się nazywał ten turniej, na którym byliśmy wtedy, pamiętasz? HATS, Hyper Arcade Collision. Tak, tam mnie wyeliminował i tym razem na szczęście wygrałem 3-0 bez większych problemów, więc czuję, że ugasiłem demona, że tak powiem. Udowodniłeś sobie coś. Tak, turniej miał być w ogóle jednodniowy, ale niestety opóźnienia, turniej został przeniesiony na 10 rano następnego dnia. Finał, top 4. To moja wymówka, czemu przegrałem następnego dnia 3-0 i nic sobą nie pokazałem. Ja grałem z Niemcem Hillinkerem, który jest oczywiście dobrym graczem i jest tu duże szanse, że nawet jakbym był w szczytowej formie, to i tak by ze mną wygrał. Ja mówiłem, że 3-0 ze mną wygrał? Tak. Grał teamem z Trish, z Triderem i nie pamiętam, kto był drugi. Chyba Dum? Też tak. już nie pamiętam. Hillinker akurat był znany z tego, że miał kilka teamów. Dużo używał <gry> tak, C-Viper, tak. dużo używał X-23. Mm -hmm. Tak, takie też... z, uh -huh. z, w casualach grałem z jego różnymi teamami. No, natomiast uh -huh. był to dla mnie bardzo przykre, że właśnie turniej został tak przeniesiony na 10 rano następnego dnia, bo nie jestem poranną osobą. Uh -huh. I jak od razu po zakończeniu turnieju zacząłem grać z ludźmi, po prostu bo miałem ochotę dalej z nimi grać te casuale, to czułem, że po prostu szło mi tak fatalnie, wszystko mi nie wychodziło, nie byłem w stanie myśleć klarownie, kombosy mi nie wychodziły, brakowało mi reakcji. Dopiero jak zrobiłem sobie przerwę, odpocząłem jakąś godzinę, tam dwie, zjadłem coś, wypiłem, to dopiero czułem, że zacząłem grać tak samo jak grałem dzień wcześniej. Mhm. Więc no, nie wiem oczywiście jak to wpłynęło na mojego przeciwnika, może on czuł się tak samo, no nie mogę tego wykluczyć. Nie wiem, pewnie gracze, z którymi wygrałem, Motion Man VR Fest, też czują, że gdyby nie jakieś ich tam osobiste porażki czy błędy głupie to też by ze mną wygrali więc jakby zdaję sobie sprawę z tego jak to działa i nie chcę sobie robić takich do końca wymówek natomiast no jestem trochę sfrustrowany że tak to wyszło, że skończyłem właśnie na tym czwartym miejscu, gdzie czuję że po tym oceniając to jak grałem później z tymi graczami już po turnieju to czuję, że mógłbym zrobić to, to top 2, nawet top 3 Mhm. ale niestety skończyłem poza podium James Chen nie przeczytał mojej ksywki czytając parę dni później wyniki turnieju mhm. na to no skończyła tak. się moja przygoda z Marvelem Trójką jesteś pewien? z grubsza? możesz jeszcze być zaskoczony ale, mhm. ale to później i nie na Chętnie podcast się dowiem. <śmiech> przynajmniej nie na ten odcinek w każdym razie tak, z mojej perspektywy Baton Czech był troszeczkę innym doświadczeniem, bo to był pierwszy turniej, na który ja pojechałem mając od początku do końca nie tylko przekonanie, że nie będę brał udziału w żadnych turniejach, ale też świadomość, że będę się tego trzymał. Bo miałem czasami tak, że pojechałem na jakiś event tak myśląc sobie a jestem nie w formie, nieprzygotowany albo nie wiem, nie gramy w to, w co bym chciał grać ale ostatecznie myślałem sobie, ach, to chociaż wezmę udział tam w jakimś turnieju pobocznym albo coś, dorzucę się do puli, cokolwiek. Nie, tym razem przyjechałem na, te, na to wydarzenie jako człowiek w ogóle sfrustrowany. Sfrustrowany przede wszystkim tym, że byłem niezadowolony z własnej gry, ale też coraz bardziej oddalałem się od postaci, którą sobie upatrzyłem w że Nie czułem tego... Nie czułem potrzeby rozwijania nawet tej postaci. Ona mi się raczej wydawała kłodą na drodze niż towarzyszem, kompanem, z którym będziemy szli po złoto. Ja i mój przyjaciel Damian. Nie. Nie, nie miałem w ogóle żadnych pozytywnych odczuć związanych z Guilty Gear w tym momencie. Powiem a, a, nawet, że... z Marvelem, A z Marvelem? No, z Marvelem, z Marvelem. Czemu mi to zrobiłeś? Czemu nie wziąłeś udziału? Mieliśmy wziąć ten turniej. No co ja poradzę. Ale, ale nie, powiem że, powiem, że nawet miałem takie przykre doświadczenia z samą społecznością bijatykową tuż przed samym turniejem i byłem głęboko rozczarowany wieloma aspektami życia. No ale też, żeby nie przesadzać, to jak już dojechałem na miejsce i wszystko było ustalone, to od razu było lepiej. Bardzo fajnie się działo, pilnowało tego streama, komentowało z chłopakami, też można było ugryźć ten turniej od zupełnie innej strony i poznać zupełnie nowe osoby, bo kto inny będzie twoim sparring partnerem na turnieju, przed turniejem, czy poza nim. Kto inny usiądzie z tobą, pokaże ci jakieś niuanse nowej postaci, innej, a kto inny jest człowiekiem, który pilnuje kabli, ustawia nazwiska, sksywy i tak dalej. Kto inny dzwoni do ciebie, że stary, trzeba przyjść wcześniej, bo bo musieliśmy przesunąć turnieje. I z tymi ludźmi no też się fajnie zawiązuje znajomości, szczególnie kiedy jesteś tam w tym samym celu, co oni, czyli być trochę z boku. Ale jednocześnie starać się jak najbardziej, żeby wszystkim dogodzić. No i też, też nie, nie ukrywam, że czeska, czeskie community mi za to później podziękowało, więc czułem się świetnie i doceniony i tak dalej. No i fajnie jest stać z boku tej sceny i patrzeć na radość, emocje, na, na życie, na tętniące życie bijatykowców. Ale. Do konkretów, w bardzo fajne miejsca. Czesi mają ustalony super lokal na ten swój turniej, bo to już jest drugi batonczek, który odbywa się w klubie Nowa Chmelnyce w Pradze. Tam... Tam na co dzień odbywają się chyba jakieś koncerty rockowe, metalowe. tak patrząc po zdjęciach i oprawie i plakatach. Tak, to jest dosyć ciężki lokal pod względem brzmienia. Natomiast no są też chętni, żeby dogadywać się pod kątem jakichś innego rodzaju wydarzeń niezwiązanych z muzyką. Ma bardzo dogodną lokalizację i różne takie. Szkoda tylko, że akurat tym razem turniej pokrył się z długim majowym weekendem, bo bardzo ciężko było znaleźć miejsce w hotelu. A Już nie mówiąc o jakichś hostelach czy tańszych opcjach, które jakby nie patrzeć wszyscy preferujemy. Natomiast trzeba przyznać, że na przykład bardzo wysokiej jakości obsługą streama mogli się pochwalić Czesi. Mm -hmm. Miałem okazję porozmawiać z Unicornem, który jest u nich takim człowiekiem technicznym, ale jednocześnie jest teraz reprezentantem Czechów, to pozwolę sobie od razu powiedzieć z turnieju Street Fighter V, ponieważ on jako reprezentant Czech zaszedł najdalej, a turniej był sponsorowany również przez BenQ, również przez markę Zoe i ten spośród rodowitych Czechów, który zaszedł w nim najdalej, otrzymał sponsorowany wyjazd do Paryża na finały tak zwanego Zoe Fighter, czyli cyklu turniejowego, takiego czegoś w stylu Zoe Pro Tour. Mhm. No. I na przykład mogę powiedzieć, że tenże Unicorn potraktował swoją rolę, czyli człowieka technicznego zajmującego się streamem, pilnowaniem jakości, pilnowaniem obsługi, do tego stopnia poważnie, że sam napisał sobie programy do obsługi, które ułatwiały pewne standardowe elementy aktualizowania chociażby opisów. Także, także kawał dobrej roboty i bardzo oddane swojemu, swoim celom grupy zabierały się za ten turniej. Świetnie byłoby być częścią tego. A no i przejdźmy sobie dalej jeszcze do polskich wyników, polskiej reprezentacji, bo w końcu to jest najważniejsze. Ja tylko jeszcze powiem o streamku, fajną, fajną przygodę, że ja też tam na chwilę usiadłem na komentarz i faktycznie była bardzo przyjemna atmosfera i miałem okazję w trakcie pierwszych swoich, swoich pierwszych pięciu minut nazwać energetyk firmy sponsorującej wydarzenie najgorszym, jakim w życiu piłem, co... Nie, nie było moim największym wyczynem. To się nie wycięło, jak to na streamie bywa. Ale na szczęście udało nam się przesterować te rozmowę na lepsze tory. Ale nie martw się, to nie jest pierwszy raz, kiedy Polacy przyjechali do Czech psuć wszystko. Z to lekce historii? Taka mała, z uśmieszkiem i mrugnięciem okiem. Tym niemniej, oprócz tego, oprócz twoich wspaniałych wybryków, to mieliśmy jeszcze całkiem liczną reprezentację Polski. Mieliśmy no, ciebie w turnieju Marvela. No. Oprócz tego główni walczący w turnieju Street Fighter V to był Shady Impostor, który już zaczyna powoli um, godzić się z tym, że nikt nie będzie się uczył jego ksywy całej, ani jej wymawiał i już, już zaczyna się skracać do Shady'ego. Oprócz niego jeszcze był Kejim, czempion tytan offline, człowiek street fighter, no bo już, nikt, bo już nikt nie gra w tę grę, więc został tylko on, żeby przejąć tytuł. Ale nawet w czasach świetności on potrafił spowodować solidną konkurencję, stawić czoła Daj lepszym tutaj. graczom. Zajął które miejsce? Trzecie? Wydaje mi się, że był trzeci, tak, to by pasowało. No. Jedyne podium dla Polaków. Tak. W Giltigrze również Shady próbował swoich sił, ale był też Rymut, był Chestnat zwany Ryżem, i wieloma innymi imionami. On, jak biblijny demon, potrafi zmieniać swoje maski memiczne. Był Kodzi dziadia Giltigera, człowiek Giltigir, jeden z tych kilku Włocławian. Którzy rozpoczynali przygodę, tworząc Guilty Gear in Poland. Byłem tam. I co, wygrał? wygrał? Wygrał, wygrał, wygrał, wygrał, No, no niestety, wygrał? niestety Koji miał trochę pecha, trochę niedoświadczenia, trochę nieprzygotowania. Zawsze są różne powody, ale koniec końców, on bardzo wcześnie w turnieju trafił na PIDE. PIDE jest graczem z Czech, który był od razu typowany jako czarny koń turnieju. Wszyscy się spodziewali, że on w najgorszym wypadku osiągnie top 3 a mocne były przesłanki, że zajdzie aż na sam szczyt. No i tak też było w tym przypadku. Pita pokonując po drodze Kodziego zaszedł na pierwsze miejsce, a razem z nim, to ciekawe, był Kornalski i P.R.K., Czyli mieliśmy trzech Czechów na podium w niewątpliwie najważniejszą grę wieczoru, bo na Guilty stawiła się najliczniejsza reprezentacja i też najbardziej zróżnicowana pod kątem umiejętności. Mieliśmy dużo początkujących graczy zainteresowanych tym, żeby poznać, zgłębić tę grę, a też wielu wyjadaczy, na przykład Virtual Dojo Vienna. Wiedeńczycy przyprowadzili przyjechali w ogóle liczną ekipą i też pełną doświadczonych graczy byli Niemcy z tego co wiem to reprezentanci Portugalii też się zainteresowali mm -hmm. więc mieliśmy bardzo zróżnicowaną ekipę i bardzo fajnie się patrzyło na te wszystkie mecze ja sam dużo przesiedziałem na streamie z Kentipem Kentip to reprezentant Niemiec chociaż identyfikujący się raczej bardziej ze swoją narodowością turecką teraz po pewnych przejściach ze społecznością niemiecką który reprezentował Europę na turniejach Arc Systemu w zeszłym mhm. roku. On był w głównym wielkim finale w Japonii razem z King Rastą z Wiednia. No i tam chłopaki na wielkich finałach już niestety nie mogli się za bardzo popisać, ale za to ich droga do tych finałów to jest piękna historia, którą każdemu polecam. No w końcu okay. Japończycy dominują Guilty Gira, to jest fakt. Mhm. No, i tak, batonczek, batonczek i po batonczechu, ale jeszcze w międzyczasie mogę nawiązać do tego, tego tematu Guilty Geera będącego główną grą, bo lata moment startuje europejska onlineowa liga Guilty Geera, którą zorganizowali m.in. Mecha GS z, z, z Wielkiej Brytanii, no i jeszcze paru tam jego ziomeczków, Okazało się, uważaj, że liga, którą rozgrywać będziemy na Steamie, przez online oczywiście, wypełniła limit graczy. 96 osób się na nią zapisało. I to jeszcze na długo przed upłynięciem terminu zapisów. Więc aktualny stan Guilty mnie bardzo cieszy. Twojej ulubionej gry? Tak, tak. Udało mi się, jak to zwykle bywa, poturniejowo znaleźć może doświadczyć takiego powiewu świeżego powietrza i de definitywnie postanowiłem zerwać z moją dotychczasową postacią, e znaleźć sobie nowego przyjaciela i teraz szczęśliwie go eksploruję. znaczy, no, gram. No, no, no, no. No a ja, no tak jak mówię, ja już się pogodziłem z tym, że Marvel Dead i że czekam na premierę Infinita, która ma miejsce dopiero za 4 miesiące. Tak się zastanawiam, no bo moje ostatnie miesiące, mimo wszystko trochę czasu nad tym Marvelem siedziałem, trochę nad swoim standardowym zestawem gier, czyli Lolem, Tetrisem, OSu. I tak się zastanawiam, jak to jest z tym moim graniem w singlowe gry w ogóle. Aha. Tak w temacie tego też, o czym mamy gadać w podcaście. Bo ja nad, jakby pamiętam, tak naprawdę to co ja pamiętam, to że jak... E jak dawniej, jak, miałem, jak nie było jeszcze Steama, nie było Humbla, nie było promocji na gry, to ja wtedy też grałem w mało gier, ale za to bardzo dużo o nich czytałem, bardzo, dużo, bardzo lubiłem czytać recenzje, bardzo lubiłem czy, oglądać recenzje przeżywać gry, powiedzmy w ten sposób je jakoś poznawać. Bardziej niż samo granie w takiej gry sprawiało mi przyjemność obserwowanie tego, jakie one stosują jakieś, nie wiem mechaniki, jakie różne metody stosują do wyrobienia różnych rzeczy, jakie tam, jak tam eksperymentują z formułą, jak wykonują niektóre rzeczy. To mnie uh -huh. zawsze najbardziej w tym jarało. No a potem właśnie przyszedł Humble, przyszedł, przyszedł promocje Steamowe, przyszła posiadanie pracy i pensji, że czemu stać mnie na gry. No i tak jak mnóstwo osób nakupowałem sobie backloga, kurczę, no nie ciągnie mnie do tych gier, ale mimo to nadal słucham podcastów, nadal się tym jaram, teraz właśnie mniej oglądam recenzji, a więcej właśnie jakoś słucham podcastów, uwielbiam właśnie słuchać na temat zwłaszcza gier, o których nie słyszałem wcześniej i dowiadywać się właśnie o jakichś tam przeżyciach i obserwacjach ludzi z grami, które brzmią właśnie ciekawie, oryginalnie, o których w ogóle wcześniej nie słyszałem. Z której mam ochotę się zapoznać, tylko to się kończy w momencie, kiedy siadam do komputera i stwierdzam, że mam inne jakieś zainteresowania czy rzeczy, które wolę robić w tym czasie. Aha. I zastanawiam się, co, co z tym zrobić. Czy. Czy pozostać właśnie takim obserwatorem z zewnątrz? Czy to jest dla mnie ok? Czy może powinienem całkowicie już polecieć w tą króliczą norę i na przykład zacząć oglądać gry w postaci let's play w odcinkach i po prostu codziennie sobie oglądać, jak ktoś przechodzi 20 minut persony, 5 i za 2 lata będę znał całą. No wiesz, skoro przeszliśmy płynnie do końcika pomocy kotu w znalezieniu no. miejsca w życiu. Cieszę się, że zrozumiałeś, o co mi chodzi. To, to wydaje mi się, że na aktualnym poziomie rozwoju rynek gier jest już tak Szeroki, tak wieloaspektowy, że <śmiech> naprawdę nie trzeba się już ograniczać do grania w te gry. Sam niedawno miałem okazję trafić na kanał YouTubeowy Game Developers Conference, i na samym tym jednym kanale, oczywiście GDC to jest no, niewkiej dmuchał wydarzenie, ale na samym takim kanale masz. Kilkaset godzin wykładów o tym, jak powstają gry, jakie mechanizmy nimi rządzą I to, i to ta kolekcja przedstawia najróżniejsze możliwe poglądy, bo mamy osoby, które wywodzą się ze środowiska naukowego i starają się analizować mechanizmy gier pod kątem ich, tak naprawdę percepcji ich odbiorców, czyli tego jak należy coś zrobić, żeby gracz odebrał to tak jak chcemy co na to kognitywistyka, jak będzie się zachowywało AI w grze. A z drugiej strony mamy ludzi, którzy w ramach tych wykładów opowiadają na przykład o tym, że czuli się źle i zrobili grę o tym. Tylko tutaj pojawia się problem, że oglądam sobie taki wykład, słyszę o tej grze, ale gdzieś tam z tyłu głowy mam myśl, że o to muszę ją sprawdzić, żeby na samych, jakby na własnej skórze się przekonać, o czym oni mówią. Że ja mogę jakby teoretycznie zrozumieć i zapamiętać, co oni tam, jakie procesy myślowe tam szły za jakimiś rozwiązaniami, ale póki nie, nie, jakby, nie zobaczę tego sam na, na własne oczy, to jakby to będzie czegoś brakowało. Że jakby póki tego etapu nie przej, nie, nie zrobię, nie dodam, to nic, sam nie mam z samego przesłuchania takiej rozmowy. Wiesz co, ja pozwalam sobie zaakceptować no, lub też odrzucić, jeśli znajdę na to jakieś powody, samą opinię, bo to, co jest bardzo istotne w wykładach na GDC, no i to, co jest w ogóle istotne w efektywnym komunikowaniu się, to jest to, żeby... Nie tylko przedstawiać swoje zdanie, ale przede wszystkim przedstawiać własne uzasadnienie tego, dlaczego mamy takie zdanie i dlaczego uważamy, że nasze zdanie ma prawo bytu. Bo widzisz, tak, masz rację, fajnie byłoby znać kontekst dla danego twierdzenia, znać grę, z której wywodzi się jakaś opinia ale jeśli sama opinia będzie przedstawiona w kompletny sposób, to nie będziesz tej gry potrzebował, bo będziesz mógł odnieść się do tego, co dana osoba powiedziała i doświadczenie gry byłoby już doświadczeniem zupełnie uzupełniającym. Chorne, gdyby wszystkie gry miały dema, to by było najłatwiejsze. No, to, to by super. same dema gier i czułbym, że my, myślę, że to mogłoby nie wystarczyć. Ostatnio grałem w demko Shadow Warriora. Nie, nie Shadow Warriora, a Shogun. Shadow of War? A nie Shadow Tactics Blades of Shogun? Tak, to... Shogun. I, demko i nie czuję w ogóle jakiegoś ciśnienia, że o, muszę teraz kontynuować od razu zabawę, ale mam z tego jakąś przyjemność, mam satysfakcję, mam to poczucie, że obcowałem z czymś nowym, fajnym, ciekawym. Że Aha. zobaczyłem jakieś rozwiązania, że zobaczyłem jakieś ładne poziomy, jakieś ciekawe postaci, mechaniki i mógłbym zobaczyć więcej, ale czuję, że załapałem sam rdzenny koncept gry Aha. i gdybym miał więcej takich możliwości, kurczę, no, może po prostu będę robił, jak ci wszyscy ludzie, co kupują sobie gry, ogrywają tylko pierwszą godzinę, dwie i, i nigdy więcej nie odpalają. Ciekawe, czy to sposób na życie. No, przy wstępnej inwestycji 60 euro, bo pamiętaj, że zwroty Steamowe wracają na Steamowy portfel, to mógłbyś sobie pozwolić na poznanie większości tytułów w ten sposób. Nie myślałem tak o tym. Mhm, hmm. Pamiętaj, to, to testowanie gier to inwestycja. Hmm. Kurczę, a zdawało mi się, że coś tam Steam okrajał tą politykę zwrotów. Muszę poczytać na ten temat. No Warto się dowiedzieć, bo ja sam po prostu nie korzystam ze zwrotów, zazwyczaj stosuję politykę bycia doinformowanym klientem i jeśli znajdę informację o jakichś błędach czy czymś w ten, w ten deseń, to czekam na pacze, a jeśli spotkam się tylko co najwyżej z negatywnymi opiniami w stylu nie podoba się, to biorę tę grę z pełną świadomością, że najwyżej też się zgodzę, że mi się nie podoba, ale już raczej ogrywam ją do końca tak, tylko teraz właśnie mówimy o nadużywaniu tego systemu po to, żeby prowadzić mój nowy, wymyślony tryb życia. No wiesz, ale teraz my dyskutujemy już tylko o... Przechodzimy na temat twojej własnej moralności, a... No a moralność to i tak będziesz miał swoją, więc co my tu się będziemy przekonywać? Co innego? Co innego na przykład takie Konami, którego przedstawiciel twierdzi, że nasze gry nie potrzebują dema, bo jak ci się nie podoba, to możesz się zwrócić. O... No, mam nadzieję, że powiedział to przedstawiciel Konami, bo ostatnio było dużo dramatów na przestrzeni, e, znaczy w, w temacie gier wideo. I, I tak ktoś się łaskawie wypowiedział. Ja się ale, właśnie, ale właśnie opinia się liczy w tym momencie. A, a dość wiedzieć, że jakiś tam pan korporacyjny przedstawiciel. Być może, głos. prawdopodobnie. Nie, nie, to na pewno. To, to na okay. pewno, jestem tego okay. absolutnie pewna. Okay. No. mój problem jeszcze z grami ogrywaniem gier singlowych jest taki, że właśnie nie wiem czy ta metoda dwóch godzin by pomogła, bo mam wrażenie, że zanim tak naprawdę ogarnę wszystkie mechaniki gry, wciągnę się w nią załapię o co w niej chodzi będę miał jakiś konkretny cel, co chcę robić to czuję, że właśnie mija już kilka godzin i do tego też mniej chętnie się zabieram za nowe gry bo mam wrażenie, że każda taka gra to inwestycja, gdzie mogę po prostu spędzić kolejne pięć tysięcy godzin na lolu no, no niewątpliwie 6 tysięcy na Tetrisie no niewątpliwie z jednej strony jeśli gra zaplanowana była na więcej niż dwie godziny to ciężko ją doświadczyć w ciągu dwóch godzin a z drugiej strony niewątpliwie jeśli gra jest darmowa to można w nią ładować godziny bez końca no ale znowu to już odpowiedź znajdziesz w samym sercu walki a walka toczy się w twoim sercu więc to jest serce serca taka bardzo głęboka metafora i nie, nie sądzę, że to powinieneś akurat rozkminiać jakoś bardzo dokładnie. E, po prostu jak spodobać się coś, to kupuj i graj. Nie będziesz zainteresowany. No, nie zmuszaj się. No. Ale ja, ja mam dużo gier, którymi jestem trochę zainteresowany, ale których i tak nie odpalam. No o to chodzi. To jest no ten to... problem. Co z tym, co z tym robić? Po, pomóż, miałeś pomóc. No to widzisz, no to zawsze możesz wprowadzić rozwiązanie amerykańskie, czyli... E, no, tutaj to najlepiej byłoby się przeprowadzić do Stanów, załapać o. na jakiś, jakiś podstawowy socjal, taki, żeby nie umierać z głodu. No i spędzać dnie na paleniu jointów i graniu w gry, które cię w ogóle nie interesują, ale, ale w sumie to już spaliłeś tego jointa. No tak, i... ja pomagają spalić czas trochę. Tak, tak, dokładnie. No, no... Hmm, dobre. Nie wiem, no, myślałeś o takim powolnym samobójstwie, to, to podobno się modne robi. Słyszałem, że życie to powolne samobójstwo. Tak, a co jeśli tlen nas tak naprawdę zatruwa? No ja co? Chcesz, chcesz o tym powiedzieć? Nie, no, Nie, ja, ja dzisiaj dowiedziałem się zdecydowanie za dużo na temat elektrograwitacyjnych cewek i gazów w stanie nano, więc myślę, że wystarczy mi trującego tlenu. Zresztą, wiesz, gdyby tlen nas tak naprawdę zatruwał, to czy mielibyśmy wiernych fanów, którzy chcą się dzielić z nami naszymi swoimi przemyśleniami? Jakich fanów? mamy takich tak, Wy, tak. wymienię jednego eee, no w nie jego list przed oczami eee, może może ty go masz ups <laughs> uwaga uwaga kliknięcie w hitboxy i frame przygotowanie i background check to to nasz adres hitboxy i e frame na gmail.com Możecie tam wysyłać swoje maile. Tak jak wysłał nam TJ. Tak się podpisał. To już, to już oficjalne. I to Dobra, to czytam. Czyta. Heja, pytanie do rozważenia. Czy uważacie, że pojawi się jeszcze jakiś nowy gatunek gier, który wpłynie tak na branżę, jak na przykład FPS y w latach 90., gry rytmiczne w dwutysięcznych, czy MOBA w dziesiątych? Chociaż teraz Trzeba MOBA traktować jako aspekt gry bardziej niż gatunek, podobnie jak open world chyba. Mówiąc o wpływie na branżę, mam na myśli duży trend, który sprawi, że nagle każdy AAA wypluje swoją wersję tego typu gry, a każdy podrzędny deweloper uruchomi crowdfunding, żeby wyciągnąć kasę na produkt, w który nie wierzy. Moja obawa jest taka, że widzieliśmy już wszystko, nawet kiedy patrzę na VR, to są to z reguły te same gry z innej perspektywy, bardziej niż na rodzinie nowego gatunku. Dzięki za regularne wrzucenie podcastu na YouTube. Cirio. Bardzo się cieszę. Czuję się doceniony dzięki ty, ty, przez te podziękowania. Wiem, że wymagam cierpliwości od entuzjastów, którzy chcą korzystać z YouTube'a, żeby poznawać naszą twórczość. Cieszę się, cieszę się, że macie tę cierpliwość. Cieszę się, że ty masz tę cierpliwość. Mam nadzieję, Dobra. że jak zaczniemy znowu, to cię nie zanudzi. Czy masz gotową odpowiedź? Tak, jestem zdania, że wiele jest jeszcze przed nami, ale chciałbym od razu powiedzieć, pod, dodać, że myślę, że zależnie od stopnia uparcia się wszystko już powstało. Bo jeśli będziemy analizować przesadnie i czepiać się szczegółów, to okaże się, że tak naprawdę no, od jakiegoś, nie wiem, 90., 91., 92. roku to faktycznie już nie powstało nic nowego. Powstały tylko wariacje na temat istniejących konceptów. Ale nie zapominajmy, że dobra wariacja może być warta tyle samo, co zupełnie nowy, oryginalny koncept, a być może i więcej nie powinniśmy skreślać gatunku tylko dlatego, czy, czy jakiejś danej gry, nie powinniśmy skreślać jej oryginalności tylko dlatego, że możemy wskazać punkty początkowe. Gdzieś w przeszłości. Co ty na to? Czy znaczy, tak, ja bym chciał zacząć trochę od odwrócić kota ogonem. I Kota. I tak, no FPS zaczęły się od tego, że Ludzie odkryli, że można zrobić taki gatunek. Pojawiła się technologia, która to umożliwiła. I potem okazało się, że można w nie grać online, co przedłużyło żywotność tego gatunku. I stąd tak naprawdę mam wrażenie, że ten boom się zrobił i jak ludzie odkryli, że można, to każdy chciał robić. Jakby Nie, nie widzę w tym nic scenicznego, tylko po prostu to był miks tego, że technologia wcześniej nie pozwoliła i tego, że nie wiem... Właśnie było to świeże, nowe. Uh -huh. Nie wiem jak z grami rytmicznymi, czy na przykład produkcja tego typu kontrolerów zrobiła się tańsza i to umożliwiło ich y, danie każdemu w ręce. No bo jakby to się zaczęło z Guitar Hero, jakby to rozumiemy chyba przez boom gier rytmicznych w latach dwutysięcznych, kiedy każdy mógł w swoim domu grać w to, co wcześniej było tylko na automatach. Uh mhm. -huh. No to na pewno. Pamiętajmy, że wcześniej było Dance Dance Revolution, ale ono nie miało takiej globalnej prezencji. No i zastanawiam się, czy właśnie to była kwestia tego, że ktoś po prostu wpadł na ten pomysł dopiero wtedy, czy może na przykład dopiero wtedy biznes jakby pozwolił na to. Może nie wiem, dopiero wtedy rynek zrobił się na tyle duży, żeby ludzi było stać na takie akcesoria. Wiesz co, ja myślę, że było to możliwe, najwcześniej na etapie e, szóstej generacji, e, jeśli mówimy o, na przykład e, PlayStation, e, jedynce, to to to dopiero był ten poziom technologiczny, e, to jest który podspinalo piąta. E, piąta, sorry, sorry, sorry. E, tak, to jest Ale to jest to ten moment, temu. tak, no to, to jest ten moment, kiedy coś mówisz i się zastanawiasz, czy dobrze mówisz. Ale chodzi o to, że PlayStation 1 k to jest najwcześniejszy punkt, w którym technologicznie mogliśmy to zrobić. To było w ogóle możliwe wcześniej, ale nie miałbyś tej płynności, nie miałbyś tego poziomu responsywności kontrolera i tak dalej. I myślę, że tak, na PS1 ale... to nadal byłoby trudne do osiągnięcia, ale możliwe. Za to PS2 to już jest idealny moment, żeby zacząć. Znaczy, ale tak boom się zrobił dopiero w siódmej generacji, kiedy wyszedł tak naprawdę Hero 3 i Rock Band na Xboxa 360 i PlayStation 3. Wydaje mi się, że to był taki moment, kiedy gry rytmiczne faktycznie porządnie zagościły pod strzechami. Mm -hmm. Tak, tak, masz rację, że na początku to jeszcze musiało znaleźć jakieś tam swoje miejsce, zadomowić się w świadomości społecznej przede wszystkim, no i też nasycić rynek, bo nie oszukujmy się, że jak miałeś jedną część Guitar Hero, to niezależnie jak fajnie ona byłaby zrobiona, ludzie podchodziliby do tego z pewną dozą ostrożności i rezerwy, no bo cóż, no, kontroler kosztuje dodatkowe pieniądze, jedna gra jest na rynku, no to tak nieciekawie, dopiero jak się pojawiły te dodatki, kolejna część, potem na następną konsolę, to już była ta baza użytkowników wystarczająca, żeby oni sami dołożyli swoje cegiełki do marketingu tej serii. Sam fakt tego, że ludzie mieli już te kontrolery, znali, rozmawiali o tym, bardzo pomógł wypromować ten gatunek dalej. No i oczywiście funkcjonalność online. Myślę, że online'owe leaderboardy chociażby, to już było też coś, co wiele osób przyciągnęło, bo ludzie tygodniami żyłowali te wszystkie utwory, próbował, próbując osiągnąć jak najwyższy wynik. No jeśli chodzi o moby, to no Dota istnieje od praktycznie nie wiem, 2002, 2003 roku, uh -huh. więc a boom się zaczął dużo później, tak naprawdę wydaje mi się, że mało to miało wspólnego z samym gatunkiem giera, bardziej nie wiem, z modelem biznesowym, że uh -huh. ludzie odkryli, że model oparty na mikrotransakcjach jest opłacalny, być może dlatego, że płatności internetowe zrobiły się bardziej powszechne i dlatego był to dobry pomysł, może nie, może koszty serwerów staniały i właśnie da się teraz niskimi kosztami utrzymywać serwery dla milionów graczy, z których tylko jakiś procent ci cokolwiek płaci. Mhm. Ciężko im powiedzieć, natomiast no, to są moje podejrzenia, że może to z tego wynikać, że taki boom się zrobił na to. No, tak też mogło być. Wiesz, nie chciałbym się specjalnie wdawać w dyskusję o mobach, dlatego że mi będzie tutaj brakowało wiedzy, ale to, co chciałem powiedzieć odnośnie tego tej kreatywności i tej oryginalności jakichś gatunków. Pamiętajmy o tym, że moim zdaniem przynajmniej to, że jesteś w stanie wskazać, że dana gra nie jest samodzielnym nowum na rynku, ale ma elementy zaczerpnięte z innych, ma podstawy, które te fundamenty, które położyła inna gra przed nią, to nie jest dowód na to, że nowa gra nie jest w pełni oryginalna. To jest tylko dowód na to, że ty jesteś dobrze oczytane, że ty masz dużą wiedzę z zakresu gier wideo i jesteś to w stanie wskazać, ale wiele osób nie będzie miało tej świadomości, dla nich to będzie ogromna rewolucja i nawet jak im pokażesz te źródła później, to jednak te źródła, nawet jeśli uznają za fakt, że były wcześniej, nie będą ich pierwszym doświadczeniem z danym gatunkiem. Więc wchodzimy na dosyć subiektywne sprawy. Oczywiście wskażesz ten oryginał, ale jeśli następna gra będzie jednak trochę zmieniona, a tylko czerpiąca z niego, to już będzie dla wielu zupełnie inny gatunek, czy w ogóle inny produkt. No. no, w każdym razie ja mam trochę inną odpowiedź. Moja odpowiedź jest taka, że tak jak wskazałem, moim zdaniem to nie wynika jakby ten boom wynika z tego, że po prostu coś trafiło na odpowiedni moment, że nagle pojawiła się odpowiednia technologia, że nagle pojawiły się odpowiednie zwyczaje albo, że nie po prostu ktoś nagle wpadł na pomysł. No, w przypadku gier rytmicznych miała duża firma, musiała w to zainwestować, nie mogło to być oddolna od inicjatywa. no Jakieś, Tak jak gdzie FPS zostały stworzone przez kilka osób, a moby jakby miały tą dotę, którą po prostu przeszczepiły potem na coś odrobinę świeższego i wątpię, żeby ktokolwiek w rajocie się, albo ludzi pracujących na dotą się spodziewał, że to będzie takie popularne pięć lat później. Wiesz, pozwól, że ja Ci zaproponuję gatunek, który być może wkrótce nabierze wiatru w żagle. Mamy już pierwsze eksperymenty z czymś takim jak wiarowe gry zespołowe. I teraz spójrz na to od jednej strony. Jak to wygląda teraz? No, teraz to jest kompletnie nieistotne. Jest to. Zupełnie nieistniejący na rynku gatunek, który w najlepszym wypadku ma jakieś prototypy działające, ale nikomu się nie będzie chciało tego ruszać, bo technologia wiarowa jest zbyt uboga, jeśli chodzi o możliwości ruchu i jednoczesnego korzystania z niej. Nie będziemy mogli grać w żadne sporty, ale sięgnijmy zupełnie wizjonersko do przodu o te kilka lat. Zobaczmy jak mogłoby to wyglądać? Przecież jeśli grałbyś w zwykłego zbijaka, najzwyklejszego w świecie zbijaka, ale um, drużyny, które biorą w nim udział, mają założone jakieś leciutkie, wygodne gogle, jakieś lekkie, wygodne rękawice, e, są monitorowane. I dla ciebie jako widza to są, nie wiem... Najnowsze wersje awatarów, które ciskają w siebie wszystkimi żywiołami, są super zanimowane, mają masę efektów cząsteczkowych, eksplozji i nadal pozostaje ta podstawowa strategia zbijaka, żeby szukać pozycji, szukać odpowiedniego momentu na rzucenie tą piłką, a nawet trochę zmodyfikujmy, niech każdy może rzucać, tylko niech się trafią, wymyślmy coś nowego, przecież... To byłby głupi zbijak, którego znają wszyscy, a przedstawiony w nowy sposób, zapakowany w nową oprawę, mógłby nawet jeśli nie będzie w ciągu najbliższego roku czy dwóch, to mógłby za 10 lat był, być kolejnym rewolucyjnym e -sportem. No, nie wiem. Ja trochę nie wierzę w wir. Już przez ostatnie, przez ostatni rok tak mocno spadłem z wagonika ekscytacji na doworu sceptyków, bo no, Choroba wiarowa, tego nie przeskoczysz. Poza tym też fakt, że wyszło już sporo gier i że tak naprawdę ludzie myśleli, że masa nieskończoność możliwości. I co, 99,9% 99 gier na wiar to są te shooting galleries tak zwane. Tak, ale, ale to absolutnie wynika z ograniczeń technologicznych. Patrz, ja nie twierdzę, że za trzy, czy 5 czy 6 lat będziemy mieli lekkie wajwy i wszyscy będą w nich biegać i w trakcie biegu będą sobie ucinać pogawędki z ulubionymi bohaterami anime. Ja twierdzę, że w takiej rozgrywce istnieje potencjał i być może przez najbliższą dekadę nie zobaczymy nic ciekawego, nie zobaczymy nic, co by się nawet ocierało o moje wizje, które przed chwilą oztoczyłem. Chodzi o to, że ten potencjał jest i jak za 10 lat się nam moda zapędli i ktoś wymyśli nowy, rewolucyjny, lepszy VR, to być może wtedy będzie dobry moment właśnie rozwoju technologii, świadomości ludzi itd., to wiesz, nie bierz też na 100% poważnie mojej wizji, bo to jest po prostu randomowy przykład taki od czapy. Chodzi o to, że nie wiesz, co sobie ludzie wymyślą i nie wiesz, co do ludzi przemówi, bo kto by się spodziewał nagle, że takie League of Legends słapie sobie setki milionów wyznawców. No, nie wiem, trochę nie kupuję tej wizji. Jeśli ja bym w czymś upatrywał tego, co się może stać, to patrzę na obecne trendy gier twitchowych tak zwanych, na rzeczy typu PlayerUnknown's Battleground które bardzo dobrze jakby skapitalizowało, wszystkie słowo. Yy, Wykorzystało, zarobiło na... Zyskało na trendzie tego, że ludzie lubią grać jak youtuberzy grają, oglądać jak youtuberzy grają, a potem sami grać w te same gry. Mhm. Lubią też tego typu rzeczy z taką odrobiną eksploracji, z twórnie eksploracji losowości, mhm. z takimi przygódkami w multiplayerze, ale też... Takimi, że możesz sobie od razu wskoczyć, a nie, że musisz jakoś miesiącami się przygotowywać, tak jak to było w MMO. O? Ja bym raczej spodziewał się, że ktoś w końcu jakoś bardzo dobrze ten, tron, ten trend yy, ugryzie i zrobi na przykład grę, w której każdy musi naleźć do jakiejś frakcji. I te frakcje to byliby na przykład, nie wiem, 4 Guni, yy, społeczności jakichś najważniejszych streamerów tworzyłyby się podspołeczności, na przykład, że byłoby zrzeszenie jakichś streamerów, którzy mieli i tam byłby najważniejszy i byliby mniejsi, i oni by ze sobą współpracowali. Mhm. I w że ja bym raczej spodziewał, że coś gra, która byłaby w ciekawy sposób w stanie wykorzystać takie playerbazy i tworzyć społeczności skupione wokół albo stron, albo osobowości, w tym bym upatrywał dużego boomu. I że zrobiłby się z tego cały efekt społeczny, że nawet ludzie, którzy tak jak ja nie czują się za bardzo zrzeszeni w tej chwili z żadną społecznością internetową czy człowiekiem mogliby albo robiliby to po to, żeby móc grać w te gry, że może to by się jakoś przyjęło do normy, że po prostu, że to jest gra, w której musisz mieć frakcję, po prostu musisz. Nie ma tak, że możesz albo grać solo albo z gildią, tylko w momencie dołączania musisz dołączyć do jednej z gildii stworzonych przez ludzi i każda gilda ma swoje własne zasady przyjmowania, i, no, i gdyby ktoś stworzył coś takiego, to czy ludziom chciałoby się w to grać? To jest dla mnie ciekawe. No Wtem widzisz, ja... Tu jasno hmm? jest wizje. wizji. No widzisz, ja z kolei nie wierzę w twoją wizję z tego powodu, że nie wierzę w ludzi. Jeśli mielibyśmy mieć społeczności ściśle związane wokół jakichś stron, jakichś streamerów, jakichś osobowości albo osobliwości, to wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach nie byłoby na to popytu dlatego, że ludziom nie chciałoby się dokładać wysiłku. Oni by woleli na przykład zapisać się do takiej frakcji danego streamera, ale dlatego, że Gra miałaby progi społecznościowe, że jeśli ty jako gracz masz na przykład 150 followerów, którzy zapisują się, bo są twoimi widzami i klikną dołączam, to dostajesz jakieś pasywne bonusy, masz częściej dropy przedmiotów, inne tego typu rzeczy i wtedy dzięki temu, że oni sobie raz klikną i zapominają zupełnie o temacie, to twoja rozgrywka wygląda inaczej, no i oni się wtedy też czują jej częścią. Tylko widzisz, że tu właśnie w, tak myślę bardziej, że to byłoby dużo mocniej zintegrowane, że tak jak mówię, w ogóle nie ma takiej opcji, że grasz solo, tylko musisz do kogoś dołączyć, ale mhm. też wcale nie, może na przykład nie byłoby tak, że tworzy się automatycznie przy pomocy narzędzi growych, tylko że w kontakcie z deweloperem. Że na przykład może jeszcze przed wypuszczeniem gry deweloper wybrałby sobie reprezentanta, reprezentantów poszczególnych społeczności i z nimi zaprojektowałby ich gildie i to jakimi one prawami by się rządziły i potem w miarę tego jak gra by żyła i by albo rosła albo nie to ewentualnie by ucinał albo dodawał gildie, może na przykład pojawiłby się nie wiem, jakiś duży streamer, który wsławił się jako członek jakiejś innej gildii i pozwalają mu założyć własną, no nie wiem, nie jestem pewien, czy do końca złapałeś się co mi chodzi, jak tam zacząłeś mhm. swoje sceptyzmy wyrażać. No wiesz, jeśli mówilibyśmy o takiej strukturze, to też problemem byłaby centralizacja kontra decentralizacja władzy w takiej społeczności, no bo okej, okay, miałbyś społeczność jakiegoś streamera, to wiadomo, że on powinien podejmować decyzje, ale co jakby okazał się być... Co jakbyś miał na przykład społeczność jakiejś strony. Tutaj potencjał na wojnę o władzę byłby dużo większy i ciężko byłoby wytypować jakichś szefów, no bo okej, okay, masz społeczność strony. Już nawet mówmy o tych popularnych typu na przykład Forchan, jakiś Reddit, czy chociażby Tumblr. O matka proszę, nie. Ale... No. I, I tutaj co? No nie możesz poprosić administracji tej strony, bo administracja tej strony to są biznesmeni. To nie są ludzie, którzy będą siedzieć i zajmować się graniem. A jednocześnie nie możesz prosić społeczności o wytypowanie własnych liderów, bo to by tworzyło grupki po 100 osób. Albo, nie wiem, 50. I natychmiast zaczęliby się znowu rozdzielać, bo byłyby non-stop jakieś rebelie, nowe fuzje eksplozje sprzeciwu wobec konkretnych ludzi, no i już nie mówiąc takim klasycznym trollowaniu i szukaniu po prostu dziury w całym jakichś niuansów mechaniki społecznościowej, które można by wykorzystać, żeby popsuć innym zabawę. Ja o tyle wierzę, że to by się mogło udać, że mamy przykład właśnie powtarzany przeze mnie co chwila Gunsi. To też nie jest wcale grupa, która miała jakoś skóry wyznaczonego lidera, ale jakoś potrafią się w bardzo wielu grach organizować i nie mają z tym problemu, żeby tylko na bazie tego, że używają jednego forum internetowego, czuć jakąś wspólnotę i znajdować sobie osoby, które są liderami i sprawiają, że są tam, nie wiem, największą grupą w Wii Online i w wielu innych. Mhm, mhm. No, wracając do samego pytania, czy, czy gry pod względem gatunków czy też w jakikolwiek sposób kreatywnie są wyczerpanym medium. Myślę, że jesteśmy bardzo daleko od tego i jeszcze nie jeden boom nas czeka. Szczególnie, że gry, tak jak każda forma rozrywki, są w dużej mierze uzależnione też od sytuacji na świecie, a myślę, że aktualna sytuacja na świecie bardzo sprzyja pędzącemu eskapizmowi. Hi, No. To co? I tym tak. To tak. i framey na gmail.com jest to adres, na który możecie nam wysłać swoje maile z przemyśleniami, pytaniami i ciekawostkami. Komentarzami może, no, wie. No. Przez najbliższe kilka tygodni myślę, że mamy o czym jeszcze rozmawiać, bo przez naszą nieobecność zebrało nam się trochę tematów. Więc do usłyszenia za tydzień. Bye, bye.